Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Podsiadły. Kolega Maciek poprosił, żeby po 40 ponad odcinkach pokazać mu, jak zaczynać podcast bez, jak to stwierdził, ognia w więc nie mniejszym to czynię. Przedstawiam również kolegę Maćka. Maćku, jak się czujesz? E, doskonale, dziękuję za pytanie. Kurczę, w sobie to aż teraz, jak usłyszałem, jak bardzo profesjonalnie potrafisz to robić, to aż się dziwię, dlaczego tego nie robiłeś od samego początku, bo naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Pełny profesjonalizm, taka sztonowanie, powiedziałbym, i, że tak powiem, Chód, entuzjastyczny... Głód wiedzy. Ten, głód, głód wiedzy. Głód mowy. Powiedziałbym, chłodno, ale entuzjastycznie, czyli dokładnie tak, jak lubię. No, powiem tak, no, mocne 6 na 10 dałbym. Witamy. Satysfakcjonujące, e same szóstki zawsze. Witamy, pozdrawiamy <głos> na wejściu i ym, o czym dzisiaj rozmawiamy? Nie czuję, że rymuję. Ja chciałbym powiedzieć, jak mówisz, że pozdrawiamy, to ja wiem, że słuchają nas specjaliści od marketingu, przez sprawdzonych źródeł to wiem, także ich pozdrawiam i dedykuję e... ten odcinek. Okay. A ty nie wiesz, a ja wiem. Okej, okay, to e... oczywiście nie wiem. No widzisz, trzeba mieć kontakty. Niemniejszym będziemy bowiem rozmawiać o reklamie i może o marketingu, tak szerzej mówiąc, ale generalnie o reklamie oczywiście piwa. A raczej reklamie. Tutaj e, ważne jest nie, nie używać tych terminów e, prawda? zamiennie. zamiennie. O, bardzo dobrze, podoba mi się taki, taka precyzja. Mhm. Niespotykane to u Ciebie, Maćku, ale naprawdę. Tak, ja e, już przed odcinkiem się chwaliłem... Co mam dzisiaj w notatkach zapisane, tak postanowiłem takie słowa kluczowe, taki wolny strumień świadomości i po prostu wylanie takich słów, które w moim bardzo takim chaotycznym research'u dotyczącym tego odcinka, jakby jakie tutaj słowa kluczowe wyszły na sam wiesz, i co chciałbym poruszyć w tym odcinku. A więc no to, przedstawiam. Hasie, bo na mnie zrobiło one wrażenie właśnie. A więc, więc przedstawiam musisz, te słowa. Najmniejsze wrażenie zrobię na, na słuchaczach. Kolejność jest dowolna. To jest seksizm, pamięć, żart, prawie jak e-mail. Zwłaszcza <głos》głos》> to ostatnie, no. cóż. Dobrze, że e-mail. E Skojarzeń. <głos》> nie wiem, co macie jak na myśli, ale na pewno z czasem się rozwieje wątpliwości dotyczące pod koniec, i tego. Pod koniec może, możesz wrócić, nawiązać do tych słów kluczowych i sprawdzić mnie, czy naprawdę je wykorzystałem. Co? I czy wszystko było dobrze? Z reklamą jest jak jest e, jest nieodłącznym elementem naszego życia. E, z reklamą alkoholu, e, dobra rozprawka z gimnazjum. Jakieś jestem co rozprawki, definicja e, pojęcia. Każdego, ka w sumie każdego pojęcia. Nieodłącznym elementem ja e, życia. Nie wiadomo właśnie jak zdefiniować, więc stwierdzimy, że jest, jest nieodłącznym elementem. Bo to jest coś, czego nieważne o czym piszesz, to bardzo trudno to podważyć. No, no tak, no, jak na a cały widzisz. nasz podcast. No nie, a... dobra. Może poza częścią merytoryczną. A widzisz, ehm, z reklamą alkoholu jest generalnie troszeczkę trudniej niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? Bo mamy naszą ustawę. Jaką ustawę? Aaaa, już naprawdę jest... No już ją znacie, więc nawet, nawet nie wymienimy tej nazwy. Znacie już ją? Ledwo piąta minuta, ehm... a ona już ona już nie jest. Nie się domyślać że wprowadza po prostu drastyczne ograniczenia w tej materii, w materii reklam alkoholu, ale wprowadza też furtkę dla reklamowania piwa, co jest dla nas niebagatelną informacją. I pozwala nam się w zasadzie skupić na tym, co nas interesuje, bo w zasadzie nie musimy się odnosić do żadnych reklam, Wódki poza w, w, z pamiętną reklamą Wódki Bols, tylko możemy się skupić w zasadzie wood key, wood key na balls. analizie y, reklam piwa jako takich. Analizie reklam piwa jako takich. No więc, jaka jest Twoja ulubiona reklama piwa, proszę bardzo. Albo najbardziej pamiętna. Ja być może razie, znaczy nie, nie narażę się, ale mo, może się spotkać to z prychnięciem pogardy w domach naszych słuchaczy i również Twoim, ale m, w, moje ulubione reklamy. Są to zdecydowanie telewizyjne reklamy żubra. Naprawdę? Cisza zapadła. No. Chwila konsternacji. No, ale cisza tak. jak w puszczy, prawda? Ani trochę. No nie, no ale. E, ani trochę. Musisz mi chyba przybliżyć ten temat, bo ja chyba nie jestem w temacie i chodzi o to, nie że coś. w temacie, może. Żubr w puszczy, tak? Że to coś tam, coś tam, żubr w puszczy? No, każda jest oparta na jakiejś grze słów. Mhm. E, dodatkowo animacji, w moim odczuciu dosyć ładnej, poza tym jakoś tak lubię żubry, w sensie jako zwierzęta, nie jako piwa. no I taki przyjemne, kojące dźwięki, wiesz, żubra, takie te niskie, które one wydają, zawsze w każdej reklamie jest i to tak mnie pozytywnie nastraja. A poza tym uważam, że te właśnie te gry słów są na dosyć przyzwoitym poziomie, nie takim takiego topornego, po prostu e, najprostszego żartu, jaki można sobie wyobrazić, tylko takim, no, czasami naprawdę e, zabawnym. I to jest e, właśnie, bo jak wspomniałeś o, o tej ustawie i okej... Okay, czy znaczy, może i... zabawnym, takim e, trafiającym e, po prostu w sedno. E, twój prostacki, twoje prostackie poczucie humoru. No, rozumiemy, rozumiemy, no, jakby, e, mm -hmm. wszystko, wszystko jest e, pod kontrolą. Można mówić o ustawie o wychowaniu w przeszłości tyle negatywnych rzeczy, ile się da i pod większością rzeczy bym się podpisał, ale y, moim zdaniem jedno z takich pewnie że, takich y, efektów ubocznych, których na pewno autorzy tej ustawy nie przewidzieli jest między innymi właśnie to, że przez to, że y, no to chyba zaraz będziesz rozwijał ten temat, ale ona zakazuje jakby reklamowania alkoholu w bardzo wiele konkretnych sposobów, na wiele konkretnych sposobów, przez co jakby marketerzy i twórcy reklam, no muszą troszeczkę się wysilić, tak? Bo yy, wiele takich bardzo bezpośrednich przesłań, typu na przykład o, ktoś się dobrze bawi po alkoholu, albo prawda, nie wiem, jest reklama, na której siedzi sobie w barze i pije piwo po piwie, no mogłaby się okazać, że yy, jest niezgodna z tą ustawą, prawda? No, nie inaczej. I tutaj właśnie... Już rodzi się moje pytanie, jak twoje hasło seksizm w odniesieniu do tych obostrzeń się prasuje? Eee. Czy na przykład jakiś, se, może, może jakiś reklam właśnie niepolskich, tak? tylko jakiś zagranicznych? Bardziej nie niepolskich, tak. tak. E, tak. E, piersią, piersią, czy tak powiem, por, po twarzy. E, no, w, w, nie, no dobrze. E, popełniłem błąd, w, a Co mianowicie stasiłem, właśnie... Maćka. No, całe się czerwienie w tym momencie. Popełniłem duży Dobrze, błąd. Dobrze, że nie ma wizji. Dobrze, no. E, popełniłem duży błąd, bo wpisałem na YouTubie e, coś tam Best Beer Commercials, czy coś takiego. I generalnie, naprawdę, ze wszystkich kompilacji, które znalazłem, no to tak, no nie wiem, obejrzałem tych reklam może, no żeby nie przesadzać, może 10, maksymalnie, z czego... I wystarczyło. Wystarczyło zdecydowanie już raczej do końca życia, albo przynajmniej na długi czas, z czego myślę, że tak, no, 9. No, generalnie, nawet chyba na takie standardy nie mocno feministyczno, nie wiadomo jakie. No, generalnie są albo mocno seksistowskie, albo o takim namaszczeniu mocno płciowym, jakby nazywając to tak bardziej. Namaszczeniu. No, po prostu są. No dobrze, teraz no są obrzydliwie seksistowskie. 9, 9 z 10 jest po prostu No, także już chyba bardziej się nie da. no Albo jeżeli się da, to ja nie potrafię sobie nawet tego wyobrazić. E... Znaczy, tutaj musicie wziąć poprawkę, bo jeśli jeszcze się nie zorientowaliście, po 30 jest to odcinkach. Maciek jest wojującym feministą. Dobrze, jest bez... Bardziej rozradykalizowanym niż niejedna feministka. Bez przesady. Tę poprawkę. Bez przesady, ale e, jakby... Żeby nie było, to właśnie, ok, może jestem trochę spaczony pod tym względem, ale chciałem, więc <laughs> chciałem jakby zweryfikować swój punkt widzenia i słuchaj, wpisałem w Google Scholar e, coś tam, reklamy Co generalnie. Scholar? No to jest taka wyszukiwarka artyku artykułów naukowych, e, taki, wiesz, e, różnych, uniwersyteckich. E, wpisałem Dobrze po prostu... Dobrze Wpisałem po prostu beer advertisement, czy tam e, beer commercials i jednym z najczęściej badanych jakby y, temat, tematów prac naukowych, jakie znalazłem, to był właśnie pod względem y, jakby targetowania tych reklam konkretnie pod grono męskie oraz jakby wiz wizerunek kobiety w reklamie piwa. I było to nie lada szokiem jednak, no bo okej, okay, no moje jakaś tam głupia opinia to jedno, ale no coś w tym musi być, tak? Jeżeli... Y, faktycznie większość jakby badań i większość artykułów naukowych z tej dziedziny dotyka tego problemu łamane na tematu, no to, no to nie jest tylko moje urojenie, prawda? Chyba. No tak, tylko umówmy się, no chyba nie od dziś wiadomo, że jak to lubię... Używać tego określenia. Technika marketingowa w postaci tak zwanego szczucia cycem no, nie, nie jest generalnie zbyt odkrywcza, nie. jest szeroko stosowana w wielu polach i generalnie rozlegliżowaną panią można wcisnąć spokojnie między szlifierki kątowe i gładź y, jakąś tam gipsową, y, równie dobrze jak i do samochodów, to już w ogóle przecież się świetnie komponuje. No w ogóle samochody, no tak. No i z piwem to już jak najbardziej. No niemniej jednak tutaj właśnie y, y, zgaduję, znaczy nie zgaduję, ale też wiem, bo kiedyś też miałem okazję te reklamy, te niby najlepsze oglądać. że większość z nich jest reklamami zagranicznymi, tak. E, tak, gdzie najprawdopodobniej takich obostrzeń jak u nas nie ma, ponieważ u nas, właśnie zgodnie z chociażby z ustawą, e, ta reklama nie może wywoływać skojarzeń, skojarzeń ani z atrakcyjnością seksualną, ani z relaksem lub wypoczynkiem. I tutaj się zastanawiam, jak ma się do tego łążink. Właśnie o tym pomyślałem. i tak dalej. E, no czy jakimś tam sukcesem zawodowym lub życiowym, to już w hmm. takiej szerszej perspektywie, tak? Naprawdę tak jest napisane no, w ustawie, że wzią... nie może się wiązać z sukcesem... To no, jest nauka i praca. Tak, tak. Czyli generalnie no więc, nie łączyć alkoholu z żadną inną dziedziną życia. Można, jakby, no, no, no, no mi trochę. Ta, ale to jest tylko, że tak powiem, jeden z podpunktów. z czterech jeszcze. Boże. Wstępnych. Ona mnie nigdy no, nie przestanie zaskakiwać. Tak, rzeczywiście... Ale widzisz, no w kontekście, że tak powiem, twoich, twoich poglądów, no to przynajmniej... No Okej, okay, nie, nie, nie eksponuj tego powiem. do takiego poziomu, jakby to było jakieś nie wiadomo co, naprawdę. No nie, ale, ale chodzi mi o to, że nie kojarzę jakiejś takiej reklamy polskiej w szerokim obiegu, oczywiście tutaj i pomijając strategie marketingowe pewnych browarów, że tak to powiem, to nie kojarzy takiej w szerokim obiegu, która by właśnie się opierała na tym tak zwanym szczuciucycem. To prawda, to prawda. I... No kojarzysz czy nie? Nie. I tym możemy, możemy być dumni, że u nas to dzięki temu rynek po prostu reklam piwa jest rynkiem jakby bogatszym i po prostu copywriterzy muszą się bardziej wysilić. No, nie, to, co masz rację. Ale i chciałem... reklamy są bardziej wartościowe też mam wrażenie. No, a nie takie po prostu... Po, najprost... po, naj... po najmniejszej linii oporu i trafiając do najbardziej, po prostu pierwotnych i podstawowych jakichś instynktów. No. To prawda, to prawda. To jest różnica. To, co upodabnia te reklamy z tymi polskimi, jakby odchodząc już od tego konkretnego tematu, jest to, że generalnie z takim, Generalną tendencją w tych, jak z tego, co oglądałem te różne reklamy, jest to, że one próbują być śmieszne. W lepszym lub gorszym tego słowa znaczeniu i z lepszym lub gorszym rezultatem. Ale no generalnie chyba tutaj słuszne założenie jest takie, że po prostu jak coś jest zabawne, to lepiej zapada w pamięć. A chyba generalnie do tego się w ogóle sprowadza ta reklama piwa. No bo... Y Pamiętam jak robiliśmy odcinek generalnie o e, różnych tam bardziej lub nieudolnych próbach e, różnych metod przyciągnięcia klientów przez browary koncernowe. To między innymi e, coś co zauważyliśmy to, z tego co pamiętam to było to, że jakby browary próbują te wszystkie marki piw jak najdalej odciągnąć cię od piwa jak to się da. Czyli jakby to jakie to jest piwo to jest w ogóle na dziesiątym planie, czy w ogóle no tak, tak, czwartorzędna tak. rzecz, ważna jest jakby cała otoczka wokół tego, czyli jaki się próbuje stworzyć jakby, dla kogo jest to piwo, jak, jakiej grupy społecznej, jakby to jest właśnie takie bardzo wykreowane wokół tego mnóstwo rzeczy i tak samo chyba jest z tymi reklamami, koniec końców, że jakby one też próbują sprzedać pewnego rodzaju jakby dopasować się właśnie do tego, co ta dana marka piwa próbuje jakby jaki wizerunek osiągnąć u konsumenta? To ma naprawdę tak mało wspólnego z właściwym produktem, jak tylko się da, mam wrażenie. No rzeczywiście, no, chociaż jest jakby ta taka cała linia, powiedzmy, reklam szerokiego rodzaju, która opiera się na jakby tradycji. Także jesteśmy tradycyjni i ważymy tam jakieś, nie dodając właśnie żadnych tam przyspieszaczy i tak dalej, czyli generalnie weksponowanie, że składniki są jak najbardziej y, właściwe. I chyba w ostatnim czasie się pojawiło więcej, prawda? E, tak, też no masz no wrażenie, to jest że... też taka druga druga strategia, która jest o tyle, no, no jest taka bardzo powtarzalna, tak? I z racji tego, że wszystkie te, te też, piwa są... Też masz wrażenie, że więcej się w ostatnim czasie pojawiło właśnie tej strategii, tradycja, y, tam trzy składniki i tak dalej... W porównaniu y, z tym, co było kiedyś, czy, czy to tylko moje, moje no, zdanie? Chyba tak, chyba tak. No, chyba jakoś, jakoś właśnie te nie wiem, agencje marketingowe reklamowe stwierdziły, że teraz y, klient bardziej może zwraca właśnie, przykłada y, uwagę do, do jakości, tak? Więc uderzymy w ten. Czy cały trend zdrowego ten, żywienia tam. i tak dalej, nie? Tak, ale najbardziej zawsze mnie bawią właśnie w tych reklamach, ten motyw tych drewnianych beczek których generalnie w żadnym z tych browarów już teraz naprawdę nie uświadczymy. No I chyba, że katlią. W beczkach w naszym rozumieniu to już w ogóle nie ma nic wspólnego, ale zawsze musi być gdzieś ta beczka przetoczona, musi być właśnie wbity szpunt i po prostu z tej beczki prosto nalewamy i wtedy jest to, to nasze piwo właśnie tak jest hmm. robione. Jakoś nie, nie jestem w stanie za bardzo zrozumieć, dlaczego ten motyw jest tak powtarzany, pomimo jego jakby ewidentnej niezgodności z, z rzeczywistością, tak? Słuchaj, no, widocznie, no ale... widocznie to jest takie granie ludziom na jakichś takich, że właśnie tradycja pewnie, wiesz, zrobili, kurde, no to jest typowe zadanie marketingowca, tak, czyli słuchajcie, robimy badanie fokusowe, tutaj zbierzemy grupę prawda reprezentatywną em, tutaj, prawda, z różnych... Em, tych backgroundów na Asapie wysyłam tutaj brief, robimy badanie fokusowe. No i prawda jest pytanie: gdy myślisz o piwie w perspektywie tradycji, to co ci przychodzi do głowy? No i prawda, Familiada, pewnie 9 na 10 osób odpowie, że właśnie to jest beczka, tak, czy tam na przykład kufel. I, hmm. No i na tym po prostu grają. I tak? Musi jest... być beczka i taki kufel taki podciąśnięty, że tak. tak, trochę się z niego wylewa, ale tak, tak. Albo jest jakiś taki... No mit. chyba, że wiesz, chyba, że rzeczywiście ktoś, yy, ktoś z tych agencji reklamowych usłyszał jednym uchem, że, że na topie są piwale rekowane w beczkach. I tak Może. To, że tak powiem, no potoczyło potem. Ale... Słuchajcie, no tak, wiesz, wparowuję do biura i słuchajcie, słuchajcie, wszyscy yy, mam rewelacyjny pomysł, tak? Byłam tutaj yy, na, ym, w piątek w takim multitapie i tam wszystkie piwa są rzekowane w beczkach. Mam rewelacyjny pomysł. Teraz zrobimy prawda tutaj dla klienta brief. Nie, mamy, brief. nie mamy tych beczek, słuchajcie. Ale, ale... w reklamie. Oj tam. No. E, możliwe. Wcale bym się nie zdziwił. Jak, jak słuchaliście właśnie naszego odcinka o, o strategiach, yy, nie pamiętam jaki tytuł dokładnie miał ten odcinek, ale coś, coś w stylu, że najgłupsze. Yy, najgłupsze yy, strategie browarów, czy coś w tym, no to wiecie, że, że największą yy, radość sprawia nam wyobrażanie sobie właśnie, jak doszło do stworzenia jakiegoś tak, tak. głupiego pomysłu i, no, spróbujcie sobie, naprawdę poprawia humor, tak sobie czasami się zastanowić, jak, musia jak musiało do dojść do tego, żeby takie coś po prostu zostało sfinalizowane i przyklepane. To... Taką wizualizację, jak to Łukasz Kubiak ostatnio promuje. No dobrze, ale właśnie żeby nie schodzić na ten, na ten element szydery, to, to no. postarajmy się jeszcze, jeszcze na, na, na moment powagi może tak i tak. właśnie taką zimną analizę. Więc Maćku, jak byś chciał się odnieść dalej do swoich słów kluczy? Prawie jak. Uważam, że naprawdę jestem pod wrażeniem właśnie tego, że udało się copywriterom, czy ktokolwiek stoi za tymi kilkoma piwnymi reklamami, że stosunkowo jak myśląc o jakby takich powiedzonkach albo właśnie udanych tekstach z reklam, to sporo naprawdę z nich właśnie pochodzi z reklam piwa. Yy, I jest to o tyle ciekawe, że no, no nic by na to nie wskazywało, ale właśnie chyba jest to przykład tego, jak te pewne obostrzenia i ograniczenia wymuszają, że po prostu ludzie zamiast szukać najprostszych rozwiązań, szukają czegoś bardziej skomplikowanego, Więc yy, z takich najbardziej klasycznych przykładów, no to oczywiście mi przyszło do głowy słynna e, seria reklam Prawie jak żywca, no, która była rewelacyjna mm -hmm. i w ogóle to chyba nie podlega żadnej dyskusji i no, ona wygrała mnóstwo nagród w ogóle na całym świecie e, i moim zdaniem no, no, to było po prostu no, strzał w dziesiątkę, no, nie wiem, ja po prostu wspominam tą reklamę, zresztą sobie odtworzyłem parę razy jakieś tam e, właśnie na YouTubie i naprawdę, no, aż z sentymentem się je oglądam, one są po prostu tak dobre. Naprawdę, jest taki. takie nienachalne, nie właśnie takie. nie takie wprost, tylko takie. Z, takie subtelne, z takim. humorem, który nie jest właśnie taki. taki wiesz, prawda? Tutaj. cyckiem w raj za przeproszeniem, <grym> tylko właśnie taki. Taki troszeczkę bardziej wyrafinowany, ale jednocześnie nie jakiś trudny. No po prostu. No, ktokolwiek za tym stał, e, po prostu bije pokłony, bo uważam, że jest to rewelacja. No już nie mówiąc o tym, że sprawi. Jak oceniasz w takim razie tę obecną e, kampanię e, żywca właśnie z tym, że nie ma życia bez ży i tak dalej. No, tak, myślę, że co Podobny najmniej 10 razy siebie... gorzej. Nie, moim zdaniem, gorzej? moim zdaniem, moim zdaniem, to jest w ogóle. Ym... Tylko, że z drugiej strony naprawdę, no wiesz, udało im się stworzyć. No ona nie jest, nie jest rewelacyjna, ale nie. na pewno w, w porównaniu z konkurencją to nadal ich odsadza to o prawda, To prawda, to prawda. i już trzeba zaznaczyć tak, że były, też, też zaczęła być gdzieś wykorzystywana do różnych przeróbek, yy, a to jest już zawsze symptom, że no jakiś, jakiś sukces odniosła, tak? Ale wiesz, w, w ogóle ja jeszcze w myśleniu o tym prawie jak to pomyśl o tym w ten sposób. Ile w ogóle takich tekstów z reklam, to jest w ogóle reklam z 2008 roku, e, czyli 7, 8, 9 lat temu. E, więc pomyśl o tym w ten sposób, nie że minęło 9 lat, a w sumie ten taki tekst no prawie robi wielką różnicę, przeszedł w ogóle do języka potocznego tak płynnie, no tak, niesamowicie, tak. E, no że to jest naprawdę, no moim zdaniem no... Pokłony i oklaski. To jest też ciekawe a propos właśnie tych wszystkich reklam, że bardzo często właśnie za tym stoją agencje reklamowe i tak naprawdę autorzy takiej reklamy, nieważne jak ona w wielkim stanie się hitem, pozostają zawsze trochę w cieniu, prawda? Bo okej, okay, marka no zyskuje na, na tym ogromnie. Wiadomo, że pewnie ludzie z branży kojarzą, kto stał za którą reklamą, ale dla takiego przeciętnego Kowalskiego, no to, to zawsze pozostaną takim śmiesznym dosyć cieniu, prawda? Że po prostu nawet mogą stworzyć po prostu nie wiem, tekst, który będzie bardziej znany niż jakieś wybitne dzieło literackie, kurde, które jest kanonem jakiejś literatury narodowej, a nikt nie zna ich nazwiska, tak? Albo nikt nie kojarzy. No to się różni tym. właśnie praca w agencji reklamowej zgadza się jakiegoś no. tam bycia wolnym strzelcem ewentualnie. A w takim w razie... Się... Żeby, żeby jakoś mówić, że bijesz pokłony, to może zobowiążysz się, że chociaż przy najbliższym y, pobycie w Polsce chociaż jednego żywca strzelisz, co? A, podziękuję. Ale mogę, no, no ale mogę z chęcią obejrzeć sobie reklamy y, prawie jak, bo po prostu no, są moim zdaniem świetne. No dobrze. Niech ci będzie, no. no czyli reklama w zasadzie... Celu nie odniosła, no ale docenia się pod względem yy, no, to tak samo jak jest ja żubrem. No. Żubra to, to nie będę <grym grym> piłem no. ostatnio. <grym> ale e, Kroś, co, to jest takie zobaczenie, jeszcze... że, że mówi się chociażby taki, taki w zasadzie już no, przysłowiowy, tak? Że te leki, po które przychodzą starsi ludzie do apte do apteki, że y, poproszę tam to, co jest teraz w telewizji reklamowane. Następnym no. piwem to w zasadzie przynajmniej w przypadku nas i wielu z naszych słuchaczy, no to najprawdopodobniej większość piw, jak nie wszystkie, które pijemy, w ogóle nie jest reklamowana. tak? A te reklamy, na które idą naprawdę gigantyczne pieniądze, no w zasadzie w stosunku do naszej grupy żadnego efektu poza ewentualnym uśmiechem, uznania dla jakby warstwy tej artystycznej reklamy nie mają, tak? Nie, ale wiesz, mieli nie jednak... zupełnie, no to, no to, to fakt, w ogóle... To ale właśnie ciekawe, że przy, przy, przy, przy ym... nawiązałeś do jakby reklamy leków, bo yy... no nie wiem, ja generalnie bardzo mało oglądam telewizji. One są tak... tragiczne tak dla odmiany. Tak, ale ich jest mnóstwo, pomyślmy... Pomyśl nie, po nie ma żadnego stronę, nie? polotu. Ja jestem pewien, jest że one tak jak... są skuteczne do pewnego, do pewnego stopnia, ale no prawda jest taka, że na ilość reklam, które się pojawiły e, różnych farmaceutycznych rzeczy, no to nie potrafię sobie przypomnieć ani jednej, która właśnie zapada w pamięć nawet tak, jak przeciętna reklama e, koncernowego piwa. No bo one wszystkie są tragiczne, no. a niektóre wręcz obrzydliwe. Nawet kurde, ta głupia reklama Więc... warki, coś tam, tego gościa w tym wielkim barze, coś tam na górę. Coś, ty się dziwisz, coś tam. E, co, w ogóle nic nie potrafimy zrobić. Nie? To już zostało w pamięci, z jakiegoś głupiego powodu. No naprawdę, e, no dokładnie. nie mam pojęcia jak to działa, ale działa. No. Już abstrahując od tego, że no, część tych y, reklam oczywiście zawiera niezłe głupoty merytoryczne, no, Co oczywiście no, to jest inna sprawa. Chociażby Tomek Kopira, ale też inni blogerzy i nie tylko blogerzy masakrują i wytykają. Ale oczywiście przeciętny konsument, do którego rzeczywiście ta reklama jest, że tak powiem, stargetowana, to, to tego nie wyłapie i nie w tym rzecz. Także no to jest taki, mówię, my możemy sobie o tym porozmawiać z takiego komfortowej pozycji dystansu, co jest zawsze, myślę, nieco łatwiejszym sposobem odniesienia się do jakiejś kwestii? Ja bym, ja jeszcze z ciekawostek znalazłem, że no bo mówiliśmy przez chwilę, że nasza ulubiona ustawa narzuca te różne obostrzenia. Ja próbowałem znaleźć, jak to właśnie jest w Stanach pod tym względem. No i, tak jak się domyślałem, jest mocno to popaprane i nie ma oczywiście takiej jakby jakiegoś federalnego prawa. Znaczy, może jest, ale ja go nie potrafiłem znaleźć, co oznacza, że generalnie chyba jest ono bardziej jakieś takie do naginania. Ale hmm. są jakieś tam ustanowione, wiesz, jakieś tam konsorcjum browarów, czy tam branży alkoholowej, która właśnie ustanowiła sobie takie jakby taki zbiór jakby dobrych praktyk, można powiedzieć. I no, one w większości się pokrywają z tym, co jakby właśnie przewiduje ustawa, czyli na przykład e, właśnie nieprezentowanie alkoholu jak, jako jakiego, jakiegoś takiego rozweselacza, ym, nie ym, unikanie młodych postaci, albo występujących postaci y, i tego typu podobnych. I właśnie widziałem pracę naukową, która była oparta na tych zasadach która generalnie dokonywała ocen istniejących reklam chyba w 2015 roku i rezultatem, było tak, rezultatem był takim, że w tym okresie badania ponad 70% reklam, które były w amerykańskiej głównych stacjach telewizyjnych, generalnie łamały którąś z tych reguł, więc no. Mm -hmm. no, no, to no właśnie, no to, ja, na boku. To, to, to, to ja bym się tak muszę się odnieść właśnie do jednej z tej regulacji znajdujących się w polskiej ustawie. Hmm. Mianowicie, co zabawne, właśnie z jednej jednym z tych obostrzeń odnośnie reklamy piwa jest to, że nie może ona łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami. Tak. A zaraz jeszcze, w którymś to jest taka właściwie wewnętrzna sprzeczność, bo w jednym z następnych punktów określających już te konkretne warunki, kiedy ta reklama jest dozwolona, no to jest zaznaczone, że nie może się ona odbywać w godzinie od 6 do 20 w telewizji, radiu, kinie i tak dalej, ale z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy. No i też nie Aha. trzeba przecież chyba... Nikogo oświecać o tym, że wiele zespołów, chociażby piłkarskich czy innych, jest sponsorowanych też przez różne marki piwa duże i te jakby banery z, z tą marką znajdują się naprawdę wszędzie. Także to jest taka dosyć zabawna wewnętrzna sprzeczność, no, która jednak okazuje, że jak jednak pieniądze są czasami ważniejsze niż te idee i sztywne zasady <gry> reklamy, tak? Mm. Jednak co, sponsor, co, co sponsorzy, to sponsorzy, a tam, że tak naprawdę to nie bardzo, to się um, jest zgodnie z prawem, to już drugorzędna kwestia, prawda? Prawda, prawda. Chociaż ja akurat tego do końca nie rozumiem, dlaczego, jakby czemu ma to, ma to służyć, jakby nie łączenie sportu z... Y Alkoholem, że jakby... No tam że, wiele jest no chyba... takich, przy których mógłbyś się zapytać, czemu to ma służyć, no ale... No bo właśnie to, no, że, że, że okej, okay, że nie, że jakiś tam taki jako rozweselacz, czy jako... Yy, jakby, kurde, no, rozwiązanie nie rozwes... każdego problemu... No... Dyskusyjne, no ale okej, okay, jak już chcemy unikać, żeby po, po, ludzie... Posłuchajcie nas, czy piwo nie jest rozweselaczem... <laughs> No ale wiesz, wiesz o co mi chodzi, że jakby no to jestem w stanie zrozumieć, no ale jest na przykład łączenie ze sportem, nie wiem w jaki sposób to mogłoby jakoś negatywnie wpłynąć na ogół społeczny. No nic, czy robimy kącik piwny? Możemy, bo kończę yy, piwo i jestem z niego zadowolony. Dobrze, e, to bardzo proszę zaczynaj. Ja piję piwo Powderman Man z rodzimego oczywiście browaru Birband. Jest to na tyle ciekawe, że jest to domyślnie Vermont IPA, ale nie wiem jak to się czyta, chyba Cryo, chyba tak. Chodzi generalnie i też sama nazwa piwa na to wskazuje o nowy sposób, jak to powiedzieć, uzyskiwania chmielu, no nie nie uzyskiwania chmielu, przetwarzania, o, że wszystkie ch chmielowe są przetwarzane na taki puder w zasadzie, proszek e składający się Aha. właśnie z tych e wyekstrahowanych e tych związków wszelkich aromatycznych, no i z tych części zielonych, w których już tych związków nie ma i to podobno ma być po pierwsze wydajniejsze, po drugie, fajniej no dawać o wiele intensywniejsze doznania. No i muszę powiedzieć, że naprawdę na mnie, tam słyszałem właśnie takie opinie, że, że dosyć granulatowo smakuje i pachnie, ale mhm. ja aż takich skojarzeń nie mam. Znam takich, które bardziej ten posmak granulatu mają. I rzeczywiście jest, ma tą cechę juicy, jest takie fajne soczyście owocowe. Na pewno wygląd też pomaga, prawda? No. No, jest dosyć mętne, rzeczywiście, yy, ale naprawdę, no bardzo, bardzo, bo to jest ten akurat ta wersja Cryo, cały czas nie jestem pewien, tutaj jest chmieli y, Citra i Simco, tak, czyli tych dwóch też takich no sztandarowych. Ale to, to jest IPA, pójść, double IPA, czy co to jest właściwie? No, niby Vermont, tak, Vermont. A, Vermont. Jeszcze... Ale naprawdę, polecam, polecam, warto spróbować. Ja piję z kolei tutaj lokalnego browaru e, w Edenburgu e, piwo o nazwie Monkey Business. E, jest to Red Rye, czyli Red Ale z Żytem. Dostałem w prezencie, więc e, już stało od jakiegoś czasu, więc postanowiłem wypić. O ile e, Pale Ale z tego browaru piło mi się ciężko, to muszę przyznać, że to Red Ale jest naprawdę spoko. Ma takie nuty Coca-Coli w sobie. Nie. Że Red, red że ale piło się ciężko, a red rye pije się dobrze. W sensie, że moim zdaniem po prostu lepsze, no, jak na red ale'a jest to red ale niż na pale bo było tamto pale ale. No, e, no rozumiem. Ale e, co mogę mi powiedzieć? Właśnie, że jest taki posmak Coca-Coli śmieszny. E, I w sumie i w zapachu e, tak z tyłu, i jak się po przełknięciu, który... Mm -hmm. W sumie chyba nigdy jeszcze nie czułem tak wyraźnie właśnie w Red Ale, którego też nie piję, chyba jakoś zacząłem z to, więc może po prostu zapomniałem. No i takie tam sobie. Z, takie zwykłe piwo, wiesz, takie, takie bym zwykłe poprosił właśnie. Mm -hmm. No dobrze, także zareklamowaliśmy wam piwa. W tak w kontekście yy, może ja bardziej niż Maciek. Yy, jest już po 20, także nie ma problemu. Dajcie znać właśnie, jakie są może wasze ulubione reklamy, albo jakie są wasze najbardziej nieulubione reklamy piwa, najbardziej żenujące, jakie, o jakie kojarzycie i pamiętacie. Bo to jest Żenua. zawsze ciekawsze. Żenua. Oczywiście nie poruszyliśmy wszelki, wszystkich tematów yy, związanych z reklamą, bo jest to temat niesamowicie szeroki. Oczywiście chociażby... Bo coś chętka... trzeba zostawić na tą drugą pięćdziesiątkę. No tak, tak, bo życie podcastu Birtok zaczyna się po pięćdziesiątce. Yy, powoli. Myślę, że już możemy chyba zakomunikować tak, że po tych 50 odcinku będzie pewnego rodzaju przerwa, to tak żeby się wszyscy nastrojali psychicznie. Będzie. Yy, no, no i co? Yy, dzielcie się jak zwykle yy, wszelkimi przemyśleniami, yy, komentujcie, yy, lajkujcie i słuchajcie. To mówiłem ja, pod a z drugiej strony Maciek. Tak, maczek. Tak to zostawmy. Papa! Pa.